przed mikrofonem Darek, Podcast Radio 9 Lubina audycja o numerze 181 dziś właśnie w podcastowej dziewiątce przygotowałem dla Was wiele atrakcji będzie relacja z wizyty w Warszawie a dokładnie z wizyty dziewiątki w czwórce, tak mikrofon dziewiątki podcastowej zawitał w polskim radiu i właśnie tą relację usłyszycie w dzisiejszej audycji, nie zabraknie także chwili dobrej muzyki będzie również dzisiaj kilka informacji dotyczących tego co przygotowało Regionalne Centrum Sportowe, dawno Osir dla wszystkich Lubinian i nie tylko dla Lubiniana, dla wszystkich, którzy na pewno będą w Lubinie. O tym wszystkim dziś w 181. podcaście. Zapraszam do słuchania. Kilka informacji o tym, co Regionalne Centrum Sportowe, czyli dawny OSIR, przygotowało dla wszystkich Lubinian, i tak w środę 4 lipca o godzinie 11 na stadionie. RCS-u rozpoczyna się Piłka Nożna Mini Euro 2012. I właśnie 4 lipca w środę roczniki 1999 i młodsi, natomiast 5 lipca w czwartek od godziny 11 również na stadionie RCS-u Piłka Nożna Mini Euro 2012, ale tym razem roczniki 97 i 98. Natomiast w środę 11 lipca od godziny 11 na kręgielni RCS-u odbędą się letnie Mistrzostwa Lubina w kręglarstwie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Natomiast w poniedziałek w 16 lipca od godziny 10 na basenie Centrum 7 przy ulicy Sybiraków, zawody pływackie na basenie krytym dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. To w najbliższych dniach i najbliższych dwóch tygodniach właśnie przygotowało RCS. Ale oprócz tego, RCS przygotowało specjalną promocję pod tytułem Mama, tata i ja. W szczegóły O szczegółach dowiecie się oczywiście na obiektach Regionalnego Centrum Sportowego. Zapraszamy również na ich stronę internetową, a oczywiście po prawej stronie na marginesie, na stronie bloga podcastu znajdziecie również link do Regionalnego Centrum Sportowego i tam jeszcze więcej informacji dotyczących tego, co dawny OSIR przygotował dla wszystkich w Lubinie. Cześć, moi ekstraszczyk t w słuchacie Radia 9 Lubiny. Witam serdecznie, nazywam się Andrzej Chyren i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubi. Hi, my name is Jake Hamilton, I'm from Grand Island, Nebraska and you're listening to Radio Podcast 9 and Lubin. Podcast Radio 9 Lubin. Dziewiątka z wizytą w polskim radiu. Patryk Kuniszewicz, oprowadza. Tak, ja oprowadzam. Idziemy teraz korytarzem czwórki, a w zasadzie właśnie go opuściliśmy, schodzimy po schodach. Bo ja chcę bardzo pokazać Darkowi, a Darek Wam zaraz opowie, jak to wygląda, bo to radio, więc nic nie widać. Nasze takie pomieszczenia, gdzie można zamknąć się w ciszy, nagrać sobie telefon, eksperta, popracować przy komputerze. Jest to takie naprawdę mini studio. No to właśnie idziemy. To jest, to jest taki, nazywa się to Aleja Radiowej Jedynki. Właśnie, bo macie tutaj nazwy ulic. Tak, bo to jest tak, że my jesteśmy na drugim piętrze i tam jest Aleja Czwórkowa, ale na pierwszym piętrze mieści się studio emisyjne Jedynki, no i między innymi to, gdzie teraz Was prowadzę, czyli Selfopy. No To właśnie... Co to jest? Bo dawniej było tak, że... O, zatrzymałem się tutaj przy tym. To jest tak. Dawniej były stanowiska nagrywające, odtwarzające. I w takich stanowiskach przychodziło się... Reporter przynosił taśmę, bo kiedyś były tylko taśmy, nie było cyfrowek, i, I to było przegrywane. Z kolei na taśmę radiową, którą się montowało. Były sklejki i tak dalej. No ale dzisiaj w dobie nowych technologii nikomu niepotrzebny jest ktoś, kto będzie nam to przegrywał, bo sami sobie to jesteśmy w stanie zrobić na komputerze. No i właśnie powstały takie samodzielne, stanowiska nagrywające odtwarzające Tu minęliśmy jedynkę, dwójki, polskiego radia dla zagranicy i proszę bardzo, jest czwórkowe. Ktoś jest? O, nie wziąłem karty, jest zamknięte. No ale to wygląda także tak. Mamy pochłaniające dźwięk, takie ekrany. Okna też są podwójne, żeby, żeby być odseparowanym od ulicy. No i jest komputer. Wszystkie nośniki, to znaczy CD, DVD oczywiście, pendrive y można... Nawet takie data, to są takie kasety, gdzie jest taśma, ale jest nagrywanie cyfrowe. Każdy inny sprzęt też można sobie podłączyć. No i tak jak w studiu jest taka konsola do, dla realizatora, który dźwięki wypuszcza i wszystko ma pod swoim heblem, czyli takim suwakiem. Tutaj te heble mamy swoje, to znaczy sami sobie jesteśmy realizatorem. Są słuchawki z mikrofonem, jest taki mikrofon na statywie wysoki. Monitor, komputer i sterujemy, robimy co tylko chcemy. Czyli, tak jak mówię, nagrywanie telefonów, ekspertów, nawet można sobie taką mini debatę zrobić i połączyć się z różnymi innymi e, słuchaczami. No i tutaj pracujemy w ciszy, nikt nam nie przeszkadza. E, chodźmy dalej. Polskie Rady to jest ogromny budynek. W ogóle był projektowany na więzienie. Tutaj służby bezpieczeństwa. Miał jakichś więźniów politycznych wiek. studio emisyjne dwójki. O, tak właśnie, bo, bo, bo to jest tak, na pierwszym piętrze weszliśmy w taki boczny korytarz, gdzie jest tak, studio emisyjne dwójki, studio emisyjne jedynki, a tam dalej jest studio emisyjne czwórki. Ale zaraz. wejdźmy sobie, o tu wejdziemy. Może jakiś realizator jest, bo oprócz tego, że są studia emisyjne, jak zauważyłeś, to jeszcze są studia do nagrań, ale taki, gdzie jest realizator i gdzie naprawdę można nawet całą audycję nagrać. Zobaczmy, to jest. Dobrze, Wczoraj usłyszałam taką opinię osoby, która oglądała ten spektakl i ona powiedziała, że to jest terapia widzów i że to dobrze. Dobrze. Bo my teraz Wie? jesteśmy w studiu które nie jest studiem emisyjnym, tylko możemy sobie tutaj przyjść, nagrać audycję. Mamy Gry... zawsze realizatora. Czujemy się tak, jak w prawdziwym studiu emisyjnym, że tylko, że dobrze. nie ma tego, że to jest na żywo. Można powtarzać, powtarzać. Że to to studio oczywiście tak, trzeba sobie wcześniej zarezerwować. Przychodzi to, dziennikarz, to, tak, wydawca, goście zaproszeni, bo też jest ogromny stół i w sumie sześć mikrofonów, przy których można usiąść. Też są słuchawki, też są zegary, nawet pianino stoi. No i właśnie słyszę, że słyszę, że jakaś audycja była nagrywana i teraz trwa montaż. Ja napiszę, Tylko mówię. Kiedy nadajemy na żywo, wszystko jest jeden do jednego. Jak wchodzimy do studia nagraniowego, to siedzimy nawet 5 godzin, żeby czasem powstało 30 minut. I oczywiście na lajki budynku Polskiego Radia w Warszawie wracamy już za chwilę. Oczywiście z mikrofonem podcastowej dziewiątki, a tymczasem pierwsza piosenka w dzisiejszej audycji Romany Sailor I Believe. Tu kiedyś było przejście do naszego studia, ale przez to, że są środki bezpieczeństwa specjalne, bo to studio jest studiem emisyjnym, ale tam jest i radio i wizja, mówię o czwórkowym, to drzwi są chyba zamknięte, zgadza się? Tak, nie przejdziemy, musimy iść naokoło. Bo idziemy do studia emisyjnego? Może. Jedynka. Tak. A tu jest zbudowane nowe studio jedynki i to jest takie studio też multimedialne, gdzie również będzie przekaz wideo. W sumie to sami jestem ciekawy jak to wygląda no nieźle widać, że jest tu tu będą, tu będą duże debaty organizowane. No ale dzisiaj tego nie pokażemy ani nie opowiemy jak to wygląda, bo to jest jeszcze faza projektu nieskończonego. Nie wiem, gdzie potem zejdziemy. A potem będzie ciekawostka. Super. A teraz trafiliśmy do studia emisyjnego czwórki. Siedzi Monika Gural, wydawca, która jest jednym z lepszych wydawców w polskim radiu. Studio wygląda tak, że tak. jeżeli chodzi o reżyserkę, to, to jest olbrzymie pomieszczenie no nie? dwa długie stoły. Przy pierwszym z nich siedzą realizatorzy: wizji i dźwięku. O, właśnie Ewa mówi do Tomka, umawiają się tak, bo trzeba sparować kamerę z tym, co wychodzi w dźwięku, czyli eter z obrazem. W drugim rzędzie jest grafika i konsoleta do oświetlenia dużego studia, o tym zaraz opowiem. No i stanowisko wydawcy, często jak dzwonicie wygrywając nagrody, to właśnie tutaj się dodzwaniacie, wydawca przełączy na antenę. To jest reżyserka, są jeszcze dwa studia, duże w którym są koncerty, z których lecą wiadomości, które może być po prostu zaaranżowane do każdej formy i małe studio kameralne, gdzie wchodzą tylko trzy osoby, przeważnie prowadzące i dwójka gości. Wszędzie oczywiście kamery HD, taka jest czwórka, radio na wizji. Już za chwilę z Patrykiem udamy się do jeszcze ciekawego miejsca, które już za chwilę właśnie z mikrofonem podcastowej dziewiątki zwiedzimy, a tymczasem Egon de San, oczywiście który pochodzi z serwisu Musicale i jest na licencji Creative Commons. Hold me, I will take it back Carry me, I will carry you then somehow Summer's gonna leave you, you will fade away You don't know if I'm running scared or stay. The sun is gonna leave you, but you can hide away The night is just dark, blessed day Yeah, yeah, Feel me, feel me, light me be. kick me, love me, set me free, darling, this is on the way to be my lover. Care of me, then I will care about. Hold me, I will take it back. Care of me, I will carry. Somehow The sun is gonna leave you And you will fade away You don't know if I'm run scared or sad The sun is gonna leave you But you can't hide away The night is just dark blessed the day Yeah, yeah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 Yeah, yeah. Bo my mamy windy, więc teraz jedziemy sobie windą. Powiedziałem na początku, że to by miało być więzienie Służby Bezpieczeństwa. Są cztery wieżyczki, w środku jest dziedziniec, czyli generalnie budynek idealny na więzienie. W związku z tym, za chwilę zajdziemy do takich podziemi, gdzie te cele jeszcze są niewykorzystywane. No chyba, że ktoś po prostu ze słuchaczy awanturuje się, bo mu nagroda nie pasuje, to my wtedy zwozimy. I jak tu już tak struchleje, to, to się go wypuszcza. Co jest tą windą? No i rzeczywiście cele. Tak, zjechaliśmy na sam dół, to jest poziom minus 2. Oj, zły korytarz! Bo gdybyśmy poszli na skrzydło od Alei Niepodległości, bo w tej chwili jesteśmy przy tym skrzydle na Mozelowskiego, bo jakby budynek Polskiego Radia jest na czterech ulicach, a w zasadzie na... tak, na czterech. Wolonicza, tam gdzie telewizja niepodległości z jednej strony, Malczewskiego i Modzelewskiego. To od strony niepodległości, jak się przytknie ucho do ściany, to słychać przejeżdżające metro, bo jesteśmy dokładnie na poziomie, gdzie jest tunel metra i gdzie ono sobie przejeżdża za ścianą. No i tak jak. O, chciałem powiedzieć, widzicie. No tak, bo czwórka to radio z wizją. Tak jak słyszycie. Czekaj, może będą. Nie, klepie w drzwi, no ale musicie uwierzyć, że te drzwi mają. Jestem humanistą, więc powiem pół metra, ale pewnie mają jakieś, nie wiem, 6 centymetrów grubości. Bo grube są, nie? Darku. Grube, tak. Grube są, nie na no, spore. Nie, no. a, rygle. Tak, tak ładnych centymetrów mamy. No, takie jak w więzieniach, tak? To znaczy jeszcze te kudy wielkie, te zawiasy. Yy, nawet śluzy są takie porobione, a właśnie ja nawet nie, wiem, gdzie my jesteśmy. Biuro Finansów i Ekonomii, wow! No to Jeżeli tak wygląda Biuro Finansów, to już wiecie, że kokosów się tutaj nie zarabia. Nie, ale właśnie są śluzy, tych drzwi jest mnóstwo, tam jeszcze niżej można zejść. Czyli mimo, że jesteśmy na minus dwa, to jeszcze głębiej. No i tak to wygląda, taki jest właśnie budynek Polskiego Radia. Ale jest też toaleta, nie jest żywe. Tylko u nas całość konferencji prasowej. Macie Radio 7.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 Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w audycji o numerze 181. I dziękuję przy okazji Romkowi Wójcikowi i Patrykowi Kuniszewiczowi za pomoc w nagraniu wspaniałej relacji z wizyty w Polskim Radiu w Warszawie, gdzie gościła z mikrofonem właśnie podcastowa dziewiątka. A kolejna audycja o numerze 182 już za dwa tygodnie, na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!